Stanisław Jachowicz, chory kotek Pan Gotek był chory i leżał w łóżeczku I przyszedł pan doktor Jak się masz, koteczku? Źle bardzo I łapkę wyciągnął do niego Wziął za puls pan doktor poważnie chorego I dziwym mu prawi sto się jadło Zagorszenie myszki, lecz szynki i sadło Źle bardzo, gorączka Źle bardzo, koteczku Oj długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta, broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego, choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i wieta ścisła, od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski, kiszki nietknięte, z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo, kotek przebrał miarę, musiał więc nieboraczek z drogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może, od łakomstwa strzeż was, Boże.